I, w tej wewte, banda rozbójników zwących się senatorami i posłami III Rzeczypospolitej próbowała obrabować wdowy i inne kobiety poprzez podniesienie im wieku emerytalnego. Na szczęście Trybunał Konstytucyjny ujął się za niewiastami co nie znaczy, że oni znów nie będą próbować. Ledwo ten atak został odparty, Grzegorz Napieralski z SLD Szczecin do spółki z innymi bandytami, spod znaku OPS, postanowił obrabować dla odmiany wszystkich na rzecz osób, które wprawdzie wieku emerytalnego nie osiągnęły, ale przepracowały 40 względnie 35 lat. Z czego znów wynika, że jeśli kobieta poszła do pracy mając lat 17, to trzeba by jej płacić emeryturę w wieku 52 lat. Już nie o to chodzi, że system emerytalny trzeszczy w szwach, chodzi o to, by wreszcie zakazać i dobrym wujaszkom i ponurym drabom gumerania przy emeryturach, a towarzysza Napieralskiego trzeba nabić w armatę i wysłać na czerwoną planetę nazwaną imieniem wybitnego ekonomisty Karola Marsa.